w Austrii i we Włoszech wyjechało z Polski 175 tysięcy Żydów. Na gwałtowny wzrost liczby wyjazdów w 1946 roku miały wpływ przynajmniej dwa czynniki. Działalność w Polsce biur ułatwiających ludności żydowskiej wyjazd do Palestyny i fala gwałtownych antyżydowskich wystąpień, które miały miejsce m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Radomiu, Chełmie, Częstochowie, Chrzanowie i Kielcach. Szczególnie złą sławę zyskał pogrom kielecki. Po dwóch falach emigracji z lat 1945-46 oraz 1949-50, żydowska mniejszość w Polsce liczyła 30-40 tysięcy, a razem ze spolonizowaną ludnością żydowskiego pochodzenia około 60 tysięcy osób. Po wojnie wielu Żydów, dla których wyzwolenie ziem polskich spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną było końcem prawdziwego piekła, angażowało się we współpracę z komunistami i ich radzieckimi protektorami. Stosunkowo wielu znalazło się też w aparacie wojskowym i aparacie bezpieczeństwa. Ponieważ duża część społeczeństwa polskiego wyzwolenie przez Armię Czerwoną traktowała jako zamianę okupacji hitlerowskiej na okupację radziecką, współpracę z nową władzą traktowała jako kolaborację. W takich wypadkach często broni się swoich i chętnie wskazuje na obcych. W tym przypadku najłatwiej było wskazać na Żydów, tym bardziej, że przynajmniej część podziemnej propagandy głosiła, iż to złoczynią Żydo-Bolszewiccy agenci. Była w tym irracjonalna potrzeba idealizowania własnego narodu, idealizowania nawet za cenę niezgodności z historyczną rzeczywistością. Naturalnie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego byli Żydzi i to było ich wcale niemało. Zapewne było ich tam relatywnie więcej niż w całym społeczeństwie. Ale przecież nie sami Żydzi byli funkcjonariuszami MBP. W tej kwestii odpowiada mi pogląd Jana Józefa Lipskiego. Powiedział on na sesji marzec 68. Bardzo nie lubię oczywiście tego, by mówiąc różański, fejgin, światło i temu podobne zapominać o ludziach, którzy nosili nazwiska Dusza, Kaskiewicz, Moczar i byli w tym samym aparacie. Bardzo bym nie chciał, by pamiętając o jednych zapominano o drugich, a każdy jest odpowiedzialny według swoich zasług, według tego, co zrobił, ewentualnie według swoich zbrodni, jeśli je popełnił. I dlatego, że ktoś się nazywał Dusza czy Kaskiewicz, nie znaczy, że ma mniej na sumieniu. I muszę Państwu powiedzieć więcej. Tak jak nie uważam naprawdę Duszy i Kaskiewicza za Polaków, mam duże wątpliwości co do tego i nie bardzo chcę z nimi być w jednym narodzie, tak samo mam poważne wątpliwości, czy panowie Różański i Fejgin byli Żydami. Myślę, że takimi samymi byli oni Żydami jak Dusza i Kaskiewicz, Polakami akurat w tym samym stopniu. To znaczy, był to, jak wiadomo, aparat bezwzględny, gotowy wykonywać wszelkie rozkazy, zamordować lub torturować tego, kogo mu władza do zamordowania lub torturowania przedstawi. Pogląd, że bezpieka stalinowska to Żydzi, prowadzi do zapomnienia o Polakach, u Bekach i o wszechobecnych doradcach sowieckich. Ilustracją tego ostatniego stwierdzenia niech będzie to oto wspomnienie Andrzeja Wajdy zawarte w liście otwartym do wiceministra kultury i sztuki Stanisława Stefańskiego. Pamiętam dobrze, że kiedy w roku 1945 zostałem przypadkowo zatrzymany i przesłuchiwany w Krakowie na Placu Wolności, językiem, który rozbrzmiewał w tym gmachu był język obcy, ale nie był to język żydowski. List ten Andrzej Wajda wysłał w obronie filmu Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie zatrzymanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Romuald Barwicz, który dotychczas chyba najgruntowniej przeanalizował skład narodowościowy i społeczny MBP, podaje, że oprócz Polaków byli tam Żydzi, zarówno polscy jak i rosyjscy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy, repatrianci z Francji, a nawet Niemcy. W społecznej świadomości utrwalili się jednak właśnie Żydzi. Dlaczego tak się stało? Myślę, że zadecydowały o tym przynajmniej trzy czynniki. Pierwszy to wspomniana już łatwość w pewnych środowiskach tłumaczenia rzeczywistości teorią spiskową, w myśl, której odpowiedzialność za zło zawsze ponoszą obcy, Żydzi, Masoni, Bolszewicy itd. Drugi to działalność natolinczyków, a później partyzantów, którzy w sumie przez kilkanaście lat propagowali i utrwalali w społeczeństwie przeświadczenie że za zbrodnie stalinizmu w Polsce odpowiedzialność ponoszą właśnie Żydzi. Można by się oczywiście zastanawiać, na ile tego typu argumentacja trafiała do społeczeństwa, ale bez wyników badań socjologicznych, a badań takich wówczas nie prowadzono, nie sposób udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wszelako uważam, że przynajmniej części społeczeństwa argumentacja ta trafiała do przekonania. Trzeci to fala emigracji żydowskiej z Polski w latach 1956-57. Otóż w połowie 56 roku, a więc na kilka miesięcy przed powrotem Gomułki do władzy, rozpoczęła się nowa fala wyjazdów z Polski osób pochodzenia żydowskiego. Towarzyszyły jej dwojakiego rodzaju komentarze. Pierwszy. Żydzi uciekają z Polski, gdyż boją się odpowiedzialności za swoje zbrodnie w okresie błędów i wypaczeń. Drugi, Żydzi wyjeżdżają z Polski, gdyż boją się polskiego antysemityzmu i tego, że właśnie na nich zostanie zrzucona cała odpowiedzialność za stalinizm w Polsce. Jak widać, oba te teoretycznie przeciwstawne uzasadnienia odwoływały się do sfery emocji oraz do tej samej argumentacji, do strachu. Jest to ważne, gdyż do tego samego argumentu odwołano się w 1968 roku. Równocześnie trwała akcja repatriacji Polaków z ZSRR. W marcu 1957 roku zawarto polsko-radziecką umowę, na mocy której do 31 marca 1959 roku powróciło do Polski 224 tysiące osób. W tej grupie znalazło się około 40 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, z czego większość nie pozostała w Polsce. 10 lat później w Polsce mieszkało nie więcej niż 25-30 tysięcy Żydów, oraz osób pochodzenia żydowskiego. W 1966 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce liczyło zaledwie około 7,5 tysięcy członków, w tym 1,5 tysiąca osób starszych. We Wrocławiu do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów należało 1075 osób, w tym tylko 146 w wieku od 25 do 39 lat. W całym kraju było około 1,5 tysiąca Żydów, członków T.S.K.Z. w tym wieku 25% Żydów w Polsce stanowiły dzieci poniżej 18 lat Istniało wówczas pięć szkół, w których uczono języka jidysz ale dyrektor jednej z nich we Wrocławiu skarżył się, że uczniowie słabo znają ten język gdyż w domu stale mówią po polsku co świadczyłoby raczej o daleko zaawansowanych procesach asymilacyjnych W 1962 roku przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Warszawie założono klub młodzieżowy Babel, który sześć lat później liczył 262 członków. Dla marcowej propagandy klub ten stał się wręcz symbolem syjonistycznego spisku. W partyjnych opracowaniach uparcie powracały dalekie od prawdy insynuacje, że stanowił on forum propagandowe szowinizmu i nacjonalizmu żydowskiego, dążąc do zaszczepienia skupionej wokół klubu młodzieży postawy syjonistycznej. Henryk Schleifer, który był członkiem klubu Babel, stwierdził, że w ogóle nie było tam atmosfery wyjazdowej. Zarówno w Bablu, jak i na obozach organizowanych przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów kształtowało się żydowskie środowisko świeckie. W soboty w klubie odbywały się wieczorki taneczne, na które przychodziło zresztą niemało młodzieży nieżydowskiej. Ważnym elementem działalności klubu były spotkania dyskusyjne ze znanymi ludźmi. A referentami w klubie Babel byli m.in. Włodzimierz Brus, Marian Podkowiński, Jerzy Putramen, oraz Mieczysław Rakowski, który swój zapowiedziany wcześniej referat wygłosił akurat w trakcie trwania wojny sześciodniowej. 7 czerwca 1967 roku. Było to bardzo dramatyczne spotkanie, na które przyszło wyjątkowo mało młodzieży. Dominowali starzy Żydzi, którzy z wielką trwogą mówili o swoich bliskich żyjących w Izraelu, obawiając się o ich los w przypadku zwycięstwa państw arabskich. Będący na tym spotkaniu Schleifer wspominał po latach, że Rakowski usiłował opanować niemal historyczne nastroje, jakie zapanowały wśród wielu obecnych. Lojalnie oświadczył też zebranym, że jest zobowiązany sporządzić notatkę. Było to ostatnie tego typu spotkanie w klubie Babel. Dla Schleifera skończyło się ono dodatkowo zakazem wstępu do klubu. Militarne zwycięstwo Izraela... Oraz rzeczywiste czy zmyślone reakcje obywateli polskich pochodzenia żydowskiego na to wydarzenie postanowili wykorzystać w swojej akcji partyzanci. Moczar i jego zwolennicy nie przeoczyli wówczas żadnej okazji, żeby pozbyć się swoich przeciwników. Tam, gdzie brakowało rzeczowych argumentów, nie stroniono od działań o charakterze prowokatorskim, chętnie posługując się donosami i fabrykowanymi dowodami. Głównym obiektem ataku partyzantów na tym etapie ich akcji był minister obrony narodowej marszałek Spychalski. Krótko po wojnie sześciodniowej radio Tirana poinformowało polską opinię publiczną, że w chwili wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie żona Spychalskiego odwiedzała akurat swoich krewnych w Izraelu. Ludzie Moczara mieli zadbać o to, aby plotka ta rozeszła się jak najszerzej. Na przykład na zebraniu partyjnym w jednostce wojskowej w Babicach Kilku mówców zaatakowało wprost Spychalskiego, przytaczając opowieść o pobycie jego żony w Izraelu i jej rzekomych kontaktach z ministrem Moshe Dajanem. Ostro atakowano też działaczy partyjnych pochodzenia żydowskiego Eugeniusza Szyra i Artura Starewicza oraz premiera Cyrankiewicza, którego nazywano Zimmermanem. Paul L'André, który w swojej książce niestety niewolnej od licznych błędów opisuje to zebranie, przytacza inne przykłady tego typu działań partyzantów i ich zwolenników. L'André podaje, że reprezentujący na tym zebraniu nieobecnego dowódcę jednostki podpułkownik Zygmunt Ostrowski próbował przeciwstawić się owym wypowiedziom, a potem poinformował o wszystkim szefa gabinetu ministra obrony narodowej. Wedle relacji L'André Skutek był taki, że zaszczuty przez otoczenie podpułkownik Ostrowski, oskarżony o to, że sam jest izraelskim agentem, zastrzelił się wieczorem 5 września 1967 roku. Nie mogąc dosięgnąć bezpośrednio Spychalskiego, moczarowcy starali się uderzać w jego ludzi. Tak można by chyba interpretować sprawę dowódcy obrony przeciwlotniczej kraju, generała Czesława Mankiewicza. Otóż w dniu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie w redakcji popularnego tygodnika Przyjaciółka odbywało się przyjęcie urodzinowe. Był alkohol i wznoszono rozmaite toasty. Towarzystwo było podobno w świetnych humorach. Następnego dnia po południu Moczar poinformował Gomułkę o orgiach i libacjach urządzanych przez Żydów. Była też mowa o wznoszeniu toastów za zwycięstwo Izraela. W jednym z raportów Moczar miał poinformować Gomułkę, że w świętowaniu sukcesu izraelskiego uczestniczyła żona generała Mankiewicza. To wystarczyło, aby jeszcze tego samego dnia przenieść Mankiewicza w stan spoczynku. Już po dymisji, pisze Landwet, okazało się, że jego żony nie było w ogóle w Warszawie w dniu, kiedy miała miejsce owa rzekoma orgia. Nie miało to jednakże żadnego wpływu na decyzję, która zapadła. Fama głosiła, że odwołanie Mankiewicza oraz jego szefa sztabu generała Jana Stamieszkina i zastępcy do spraw politycznych generała Tadeusza Dąbkowskiego miało być spowodowane wypowiadaniem krytycznych uwag na temat systemu obrony przeciwlotniczej PRL, który był ponoć taki sam jak w Egipcie, a tam okazał się nieskuteczny. Moczar miał też przekazać gomuce list 94 młodych Żydów, którzy rzekomo zgłosili się do ambasady Izraela jako ochotnicy do armii izraelskiej. Nie wiem, czy było dokładnie tak, jak to opisał Landwe, natomiast wiem, co mi opowiadał Schleifer, jego ojcu, Ignacemu Sznajferowi, który był wówczas cenzorem w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji Widowisk, w czerwcu 1967 roku szef cenzury pokazywał fotografię przedstawiającą jego syna Henryka, stojącego pod budynkiem ambasady Izraela. Zdjęcie to było oczywiście fotomontażem. Były też przypadki wręcz tragikomiczne. Na przykład dyrektor Interpresu Jerzy Solecki krótko po wojnie sześciodniowej przystąpił do rozprawy ze syjonistami. Przyczynił się do usunięcia z partii sześciu dziennikarzy syjonistów, z których jeden nawet nie był z pochodzenia Żydem, tylko odważył się bronić swoich kolegów. Odcinek 13. W pewnym momencie jedna ze starszych dziennikarek zapytała Soleckiego – co właściwie rozumie pan przez syjonizm? Mocno speszony Solecki miał wyjąkać, iż nie miał czasu sprawdzić szczegółów w encyklopedii, i dodał, że syjonistą jest osoba, której rodzice są Żydami. Z kolei pułkownik Stanisław Nadzin wchodził w skład jury przyznającego nagrody sprawozdawcom sportowym. Tak się złożyło, że jury zakończyło obrady w dniu, w którym dobiegała końca wojna sześciodniowa. Jurorzy w komplecie udali się do restauracji. W oczach agentów SB doszło w ten sposób do jeszcze jednej popjawy dla uczczenia zwycięstwa. W efekcie Nadzin został usunięty z partii i zdymisjonowany z wojska. Ten sam los spotkał wojskowego reżysera filmowego Adama Forberta, ponieważ strażnik doniósł, że w dniu zakończenia wojny arabsko-izraelskiej uśmiechał się z zadowoleniem. Pewna kobieta z powodów osobistych nie mogła 25 czerwca uczestniczyć w zebraniu partyjnym, w trakcie którego potępiano agresję Izraela na państwa arabskie. Cztery dni później musiała na posiedzeniu egzekutywy złożyć wyjaśnienia na temat swojej nieobecności. W pewnym momencie uczestniczący w tym przesłuchaniu lektor Komitetu Dzielnicowego PZPR Warszawa Mokotów zaatakował ją. Włosy towarzyszki i karnacja świadczą, że towarzyszka jest Polką pochodzenia żydowskiego. Temu towarzyszka nie zaprzeczy. Polacy pochodzenia żydowskiego właśnie celowo na te zebrania nie przychodzą. Towarzyszka się powinna do tego ustosunkować. Po jakimś czasie kobieta ta wystosowała list do Komisji Kontroli Partyjnej, w którym stwierdzała, iż oświadczenie to sparaliżowało mnie zupełnie i odebrało mowę. Poza tym muszę zaznaczyć, że w przypadku, gdy ktoś zaczyna mówić o moim wyglądzie zewnętrznym, wiem, że pozostawia on wiele do życzenia, rozkłada mnie kompletnie psychicznie. Przeżywam te kompleksy od dzieciństwa. Po całej instytucji rozeszło się błyskawicznie, że jestem Żydówką. Wobec tego zebrałam odpowiednie dokumenty stwierdzające, że jestem Polką pochodzenia polskiego. W zakończeniu listy autorka pisała, że uważa za niepoważne stanowisko lektora KD, określającego jej pochodzenie żydowskie na podstawie farbowanych włosów i opalonej cery. Na zebraniu partyjnym pracowników naukowych Wydziału Historyczno-Socjologicznego przy Wyższej Szkole Nauk Społecznych w dniu 27 czerwca 1967 roku miano się przede wszystkim ustosunkować do postawy Sabiny Lewi i Stefanii Wińskiej, które na zebraniu w dniu 21 czerwca w głosowaniu nad rezolucją potępiającą Izrael jako agresora, wstrzymały się od głosu. Istotę wielu wystąpień można sprowadzić do wypowiedzianego przez jednego z mówców zdania. Akceptowanie stanowiska PZPR w kwestiach zasadniczych jest kryterium postawy członka partii. Co prawda, znaleźli się również mówcy przyznający poszczególnym członkom partii prawo do wątpliwości. W swoim autoryzowanym tekście wystąpienia Helena Wolińska broniła Iwińską której niektóre wątpliwości być może podziela sam pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego, skoro zdecydował się wprowadzić zmiany do swojego przemówienia na VI Kongresie Związków Zawodowych. Jest to, mówiła Wolińska, pierwszy wypadek w historii partii, że zaistniała konieczność cenzury referatu pierwszego sekretarza. Dalej Wolińska pytała, jakie to sformułowania budzą niepokój. Pierwsze odpowiadała sobie określenie piąta kolumna, nie ustosunkuję się do tego, bo uważam, że jest to określenie nie z naszego arsenału. Drugie to problem dwóch ojczyzn, niezwykle skomplikowany i wcale niejednoznaczny. Polonia amerykańska, Grecy w Polsce i temu podobne. Kolejną trudną i wymagającą głębokiego zastanowienia z uwagi na konsekwencje sprawą w kraju, gdzie było trochę nacjonalizmu, jest określenie w przemówieniu obywateli polskich narodowości żydowskiej. W Polsce Żydem był Julian Tuwim, Lucyna Herz, Paweł Finder, Hanka Sawicka, Lucjan Szenwald i wielu innych. Również niepokojące jest dokonanie podziału na dobrych i złych Żydów. Z wypowiedzią tą ostro polemizował jeden z animatorów marcowych nagonek Wiesław Mysłek. Stwierdził on, iż niepokoje wolińskiej są nieuzasadnione. Według niego podział na dobrych i złych Żydów jest w pełni uzasadniony. Faktycznie bowiem, mówił Mysłek, Istnieje podział na Żydów postępowych, komunistów i sionistów. Zacieranie tego podziału służy właśnie z jednej strony podsycaniu antysemityzmu, z drugiej zaś pozwala na swobodne działanie sionizmu. Nie do przyjęcia jest również pogląd, że widzi się Żydów, a nie widzi się np. klerykalnej reakcji. W przeszłości zawsze rozprawialiśmy się z różnymi tendencjami reakcyjnymi, z podziemiem, z prawicą chadecką, z prawicą socjaldemokratyczną, z klerykalizmem, jeżeli teraz ujawnia się sionizm, to nie ma powodów, aby wobec niego być tolerancyjnym. Dlatego też nie ma racji towarzyszka Wolińska, jeśli mówi, że pojęcie piątej kolumny nie jest z naszego arsenału pojęć, bo właśnie mamy do czynienia z piątą kolumną. Poza tym Mysłek polemizował stwierdzeniem Karola Laptera, że obecnie wojna nie grozi. Zdaniem Mysłka konflikt bliskowschodni mógł się rozprzestrzenić na inne regiony świata. Na poparcie tych słów Odwoływał się do wypowiedzi Aleksieja Kosygina oraz Cyrankiewicza. Lapter ripostował. Nie ma mowy wciągnięcia obecnie naszego kraju do wojny w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ale mówić, że teraz grozi natychmiastowa wojna nam, Polsce jest nie tylko nieprawdziwe i sprzeczne ze stanowiskiem i interesami partii i narodu, ale i szkodliwe, bo może wywołać opłakane skutki polityczne i panikę gospodarczą. Następnie Lapter nawiązał do kwestii dzielenia polskiego narodu według kryterium pochodzenia. Stwierdził, iż naród obejmuje 32 miliony i są to naturalnie ludzie różnego pochodzenia, ale dzielenie tego narodu na grupy pochodzeniowe, wydzielanie z nich żydowskich pochodzeniowców jest sprzeczne nie tylko z marksizmem i zdrowym rozsądkiem, ale i staczaniem się na pozycje rasistowskie, hitlerowskie. Podobne przykłady rozprawy z sionistami można by mnożyć. Byłoby też uproszczeniem twierdzić, że zwycięstwa Izraela na Bliskim Wschodzie spowodowały przyjazne ożywienie jedynie wśród ludności pochodzenia żydowskiego. Ambasada Izraela w Warszawie otrzymywała liczne telegramy i listy zapewniające o sympatii, a nawet więzach przyjaźni. Kardynał Wyszyński w czasie mszy świętej w Warszawie 6 czerwca modlił się za naród żydowski, który tak jak i inne narody ma prawo do własnego państwa. Tymczasem władze państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezależnie od własnych sympatii i antypatii politycznych, były zobligowane wspomnianą decyzją Doradczego Komitetu Politycznego Państw Stron Układu Warszawskiego do zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, co nastąpiło 12 czerwca 1967 roku. Sześć dni później Warszawę opuszczał ambasador Izraela, Dov Satat, którego na lotnisku okręcie żegnało około 200 lekko podpitych na koszt MSW i dostarczonych tam ciężarówkami osobników, którzy zdaniem komentatora Polskiego Radia wyrażali spontaniczną reakcję ludu Warszawy. Akcję tę najprawdopodobniej można uznać za zupełnie jawny początek organizowanej pod hasłami nacjonalistycznymi kampanii antysemickiej, za którą odpowiedzialność ponosili powiązani z MSW partyzanci generała Moczara. Nasuwa się wszak pytanie, dlaczego w owym czasie nastroje społeczne nie były antyizraelskie, raczej przeciwnie, proizraelskie. Po pierwsze, wielu ludzi nie bardzo dowierzało oficjalnej propagandzie i do końca nie wiedziało, jak to tam na tym Bliskim Wschodzie było naprawdę. Po wtóre, część intelektualistów, a więc ludzi ze środowisk opiniotwórczych, była pochodzenia żydowskiego i wielu z nich sympatyzowało z Izraelem i starało się w swoim otoczeniu propagować obraz małego, dwumilionowego Izraela otoczonego zewsząd i osaczonego przez 100 milionów Arabów. Po trzecie, a był to chyba powód najważniejszy, wielu Polaków odbierało porażkę państw arabskich w wojnie z Izraelem jako klęskę Związku Radzieckiego w korespondencyjnej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. Karierę zrobiło wtedy powiedzenie – nasi Żydzi pobili ich Arabów. Jest zrozumiałe, że kierownictwo partyjne było świadome tych nastrojów. 19 czerwca 1967 roku Gomułka wygłosił wspomniane już przemówienie na 11 Kongresie Związków Zawodowych. Znaczna część wystąpienia była poświęcona wojnie na Bliskim Wschodzie i jej reperkusjom w Polsce. W związku z tym, mówił Gomułka, że agresja Izraela na kraje arabskie spotkała się z aplauzem w sionistycznych środowiskach Żydów, obywateli polskich, pragnę oświadczyć co następuje. Nie czyniliśmy przeszkód obywatelom polskim narodowości żydowskiej w przeniesieniu się do Izraela, jeśli tego pragnęli. Stoimy na stanowisku, że każdy obywatel polski powinien mieć tylko jedną ojczyznę – Polskę Ludową. Podziela to olbrzymia większość obywateli polskich narodowości żydowskiej i służy wiernie naszemu krajowi. Władze państwowe traktują jednakowo wszystkich obywateli polskich ludowej bez względu na ich narodowość. Każdy obywatel naszego kraju korzysta z równych praw i na każdym ciążą jednakowe obywatelskie obowiązki wobec Polski Ludowej. Ale nie możemy pozostać obojętni wobec ludzi, którzy w obliczu zagrożenia pokoju światowego, a więc również bezpieczeństwa Polski i pokojowej pracy naszego narodu, opowiadają się za agresorem, za burzycielami pokoju i za imperializmem. Niech ci, którzy odczuwają, że słowa te są skierowane pod ich adresem, niezależnie od ich narodowości, wyciągną z nich Właściwe dla siebie wnioski. Przemówienie Gomułki było transmitowane przez radio i telewizję i miliony słuchaczy słyszały wypowiedziane przez niego w pewnym momencie określenie piąta kolumna odnosząca się do ludności żydowskiej w Polsce. Wiadomo jakie w historii, a zwłaszcza w historii Polski, skojarzenia przywołuje to sformułowanie. Na określenie w ten sposób właśnie Żydów, główne ofiary nazizmu, zareagowała nawet część partyjnego kierownictwa. Ochab nalegał, aby to sformułowanie usunąć z tekstu publikowanego i rzeczywiście nie pojawiło się ono w tekście przemówienia Gomułki wydrukowanym w prasie, ani też zamieszczonym w zbiorze jego przemówień. W 1981 roku Ochab mówił na ten temat. Tak, Gomułka zaskoczył swoimi tezami także członków Biura Politycznego. Powiedziałem mu potem, wy nie mieliście prawa występować z taką tezą, nie mieliście prawa bez zgody Biura Politycznego. A on zaczął się tłumaczyć, że pracował do późnej nocy sam, bez niczyjej pomocy. Takie gadanie. Należy wyjaśnić, że w wyniku interwencji Ohaba, wyrażenie piąta kolumna nie tyle zostało usunięte, ile nie zostało dopisane. Jerzy Robert Nowak, który tłumaczył mowę Gomułki na owym kongresie związków zawodowych na język węgierski, zwręczonego mu zawczasu gotowego tekstu, opowiadał, że nie było w tym tekście owej piątej kolumny, ale sformułowanie to wyraźnie zabrzmiało jednak w słuchawkach tłumacza. Istnieje pewne wytłumaczenie całej sprawy. Mam tu na myśli informacje zawarte w znanym apokryfie pod tytułem Moje 14 lat. Historia tego tekstu jest już dość długa. Otóż wiosną 1973 roku na omach ukazującego się po polsku w Izraelu dziennika Nowiny Kurier opublikowano w odcinkach tekst, który opracował Leo Dan i który opatrzono tytułem Moje 14 lat zwierzenia Władysława Gomułki. Niedługo potem ten pamiętnik Gomułki został w odpisach rozkolportowany wśród części gierkowskiego aparatu partyjnego. Mimo licznych apeli Gomułki, ustnych oraz pisemnie składanych w Komitecie Centralnym, w których były pierwszy sekretarz domagał się, aby wyjaśniono, że tekst jest falsyfikatem, przez szereg lat sprawa ta nie została wyjaśniona. Na to zręczne fałszerstwo – autor tekstu udanie podrobił styl wysławiania się Gomułki i wiernie oddał jego sposób myślenia oraz wszystkie jego urazy i fobie – dała się może nabrać nawet Biblioteka Narodowa w Warszawie, gdzie w katalogu alfabetycznym moje 14 lat umieszczono pod nazwiskiem Gomułki. Ostatecznie cała sprawa została wyjaśniona na łamach Trybuny Ludu z 11 maja 82 roku, gdzie dowiedziono, że rzekome zwierzenia Gomułki zostały sfabrykowane. Mimo to niektórzy historycy nadal wykorzystują moje 14 lat na zasadzie źródła historycznego. Odwołując się do niego, nie chodzi mi o opinię Gomułki na temat przemówienia z 19 czerwca, ale o poglądy na ten temat kogoś, niestety nie wiemy kogo, z jego najbliższego otoczenia. Na temat mowy na szóstym kongresie związków zawodowych czytamy tam Było to dobre przemówienie, ale niestety dopuściłem się w nim jednego bardzo poważnego błędu. W swoim życiu, w swojej politycznej karierze popełniłem sporo błędów, ale mogę śmiało powiedzieć, że nigdy przed tym ani potem błąd mój nie był tak wielki. Mogę powiedzieć, że po wygłoszeniu tego przemówienia nie byłem już pierwszym sekretarzem partii, choć ja o tym jeszcze nie wiedziałem. W swoim przemówieniu mówiłem bardzo dużo o agresji Izraela i gdybym był na tym poprzestał, wszystko byłoby w porządku. Ja jednak poruszyłem zupełnie niepotrzebnie sprawę Żydów polskich, naszych obywateli. Nazwałem ich piątą kolumną w Polsce – Dzięki interwencji Ochaba to wyrażenie nie ukazało się w prasie. Moczarowi więcej nie było potrzeba. Po prostu podsunąłem mu konika, na którym pojechał tak daleko i wysoko, że nie było już możliwości, żeby go wymanewrować i unieszkodliwić. Gdyby nie to moje przemówienie, marzec 1968 roku nie byłby możliwy. W każdym razie nie w tej formie, w jakiej się zdarzył. Nie wiadomo, kto i w jakim celu włożył te słowa w usta Gomułki – Widać wszakże, że u części aparatu starano się utrwalać przeświadczenie, że wydarzenia marcowe w aspekcie walki wewnątrzpartyjnej były nie tyle wynikiem policyjnej prowokacji, ile pewnej niezręczności samego Gomułki. Począwszy od czerwca 1967 roku, wydarzenia w Polsce zaczęły się rozwijać w ścisłym związku z wydarzeniami w Czechosłowacji. Należy tu przypomnieć, że w odróżnieniu od Polski i Węgier w latach 50. Czechosłowacja, w której w latach 1949-55 Doszło do największych naruszeń praworządności. Nie przeszła okresu gwałtownego zrywania ze stalinizmem i rozliczania się z tym ponurym okresem. Holzer trafnie podkreśla, że brakowało tam takich kryzysogennych czynników jak tradycja antyrosyjska, jak tradycyjny antykomunizm, jak gwałtowna industrializacja kosztem dużego obniżenia stopy życiowej. Sympatia do Rosji była od XIX wieku Jednym z ważnych elementów ciążącej do panslawizmu czeskiej świadomości narodowej. Partia komunistyczna była od czasów przedwojennych siłą polityczną o szerokich wpływach. System komunistyczny wprowadzono przy poparciu lub przynajmniej życzliwości dużej części ludności. W latach 60. model sprawowania władzy nad Wełtawą zaczął się jednak coraz bardziej przeżywać, czego coraz szersze kręgi społeczeństwa były świadome. 29 czerwca 1967 roku w czasie obrad czwartego zjazdu Związku Literatów zastępca członka KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji filozof Jan Prochaska były faworyt sekretarza generalnego Antonina Nowotnego wystąpił z listem skierowanym do przywódców Czechosłowacji. W liście tym oprotestował antyizraelską kampanię w Czeskiej Republice. Na tym samym zjeździe który, jak to określił Fernando Claudin, przekształcił się w miting politycznej opozycji. 183 pisarzy, 69 artystów, 56 uczonych i 21 filmowców podpisało apel, którego sygnatariusze oświadczali, że domagają się pełnej wolności słowa i swobody artystycznych poszukiwań i że będą dążyć do likwidacji politycznej cenzury. Protestowali też m.in. przeciwko pojawiającym się w oficjalnej polityce akcentom antysemickim i rasistowskim. Czołowy partyjny ideolog Jerzy Hendrych oświadczył, że cierpliwość partii wobec intelektualistów się wyczerpała. Istotnie rozpoczęła się faza represji. W lipcu skazano na pięć lat więzienia pisarza Jana Benesza za kontakty z Zachodem i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. W październiku Komitet Centralny Komunistycznej Partii Czechosłowacji usunął z partii pisarzy, którzy najodważniej występowali na zjeździe literatów. Byli to Iwan Klima, Ludwik Waculik i Antonin Lim. Jednocześnie Jan Prochaska został odwołany ze składu Komitetu Centralnego. 31 października 1967 roku praccy studenci mieszkający na Strachowie, gdzie od dłuższego czasu nie było światła, wylegli na ulicę. Sformowali pochód, który zamierzał udać się na zamek będący siedzibą prezydenta Republiki. Studenci nieśli zapalone świeczki i lampki skandowali hasło o po podwójnym znaczeniu – więcej światła. W pewnym momencie pokojową manifestację zaatakowała milicja i brutalnie rozpędziła. Wiele osób zatrzymano, a dwunastu rannych odwieziono do szpitala. W następnych tygodniach na terenie Uniwersytetu Karola odbywały się wiece protestacyjne – przy czym ważne było to, że po stronie studentów zdecydowanie opowiedział się prorektor Edward Goldstücker. Nowotny niemal z każdym dniem coraz bardziej znajdował się w defensywie. Leonid Breżnie w czasie swojej grudniowej wizyty w Pradze uchylił się od dalszego popierania Nowotnego, uznając kwestię obsady stanowiska sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPČ za wewnętrzną sprawę Towarzyszy Czechosłowackich. 4 stycznia 1968 roku Nowotny złożył rezygnację z funkcji partyjnej, zachowując jeszcze stanowisko prezydenta. A następnego dnia Komitet Centralny dokonał wyboru nowego sekretarza generalnego. Został nim Słowak Aleksander Dubczek. Rozpoczynała się praska wiosna. Tymczasem w Polsce jednym z ważniejszych wydarzeń w 1967 roku była podróż prezydenta Francji generała Charlesa de Gola, 6-12 września. Była to pierwsza wizyta przedstawiciela Francji tak wysokiego szczebla w Polsce i pierwsza po wojnie wizyta przywódcy jednego z zachodnich mocarstw. Prezydentowi Francji Polacy zgotowali entuzjastyczne, prawdziwie spontaniczne i tłumne powitanie. Przyszli bez przymusu. W czasie pobytu w Polsce generał de Gaulle podczas rozmów politycznych kilka razy podkreślał trwałość i nienaruszalność polskiej granicy zachodniej. Równocześnie wzywał władze PRL do normalizacji stosunków z RFN-em. Pierwszą i to widoczną gołym okiem konsekwencją podróży generała de Gaulle'a po Polsce były degolówki. Za sprawą rzemiosła i prywatnego handlu już w październiku 1967 roku na ulicach polskich miast obowiązującym męskim nakryciem głowy stały się czapki wzorowane na francuskich wojskowych kepi, co prasa francuska odnotowała z życzliwością. Degolówki dość szybko zresztą wyszły z mody. W marcu 1968 roku zostały wyparte przez czapki studenckie. 24 listopada 1967 roku na 10 plenum Komitetu Centralnego PZPR zapadła decyzja o podwyżce cen mięsa i jego przetworów przeciętnie o 16,7%. Co prawda wedle oficjalnych danych w latach 1965-67 roczne spożycie mięsa na jedną osobę wzrosło w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 48 do 52 kg ale i tak pozostawało daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej. Na przykład w Wielkiej Brytanii spożycie mięsa kształtowało się wtedy na poziomie 74 kg rocznie na osobę. Również porównanie z niektórymi państwami realnego socjalizmu wypadało na niekorzyść PRL. Na przykład w NRD roczne spożycie mięsa na osobę wynosiło wówczas 59 kg, a w Czechosłowacji nawet 62 kg. Dodajmy, że nie była to właściwie podwyżka cen mięsa, lecz podatek nałożony na mięso, gdyż ceny skupu pozostały bez zmian. W związku z podwyżką cen mięsa robotnicy na Żeraniu zorganizowali wiec protestacyjny, na który przybył Gomułka, będący członkiem tamtejszej zakładowej organizacji partyjnej. Pierwszy sekretarz zwrócił się do robotników. Nie rozumiem, dlaczego wy się tak oburzacie. Mięso podrożało, to prawda, ale przecież was i tak nie stać na mięso, gdy z kolei innym razem z spychalskiemu robotnicy na żeraniu wytykali luksusowy tryb życia wielu partyjnych dygnitarzy, a zwłaszcza posługiwanie się samochodami zachodniej produkcji, minister obrony narodowej podobno wybuchnął, że mogą przyjechać na żerań nie mercedesami, lecz czołgami. Te przejawy arogancji przedstawicieli kierownictwa na ogół były rejestrowane i zapamiętywane przez robotników. Socjolog Zygmunt Bauman już po wyjeździe z Polski jesienią 1968 roku tak opisywał sytuację społeczną w kraju w przededniu wydarzeń marcowych. Milcząca, ale tajemnicza i mająca dość powodów do niezadowolenia klasa robotnicza, naładowana dynamitem młodzież, rozgoryczone środowiska intelektualne i sfrustrowana nowa klasa średnia ów rdzeń ludowej władzy, a nad tym wszystkim przerażona, niepewna wszystkich i wszystkiego góra partyjna. Oto sytuacja, którą wedle wszelkich zasad leninowskiej analizy określić wypada jako rewolucyjną. W tej, moim zdaniem, trafnej analizie sytuacji w Polsce u schyłku 1967 roku Bauman posłużył się określeniem nowa klasa średnia, we frustracjach której skłonny był upatrywać jedną z głównych przyczyn marcowego wybuchu. W wyniku rewolucyjnych przeobrażeń z okresu początku władzy ludowej drabina w wielu urzędach polskich, w kaście oficerskiej i na średnich szczeblach aparatu partyjnego jest nader spłaszczona, i problem awansu, najbardziej dotkliwy z problemów każdej biurokracji, nie może być rozwiązywany w Polsce przy pomocy automatycznego mechanizmu wysługi lat. W dawnych latach rozwiązywano więc ten problem za pomocą bądź masowych czystek, bądź sztucznego rozdmuchiwania etatów. Od 12 lat nie stosowano w Polsce ani jednej, ani drugiej metody. Okres dostatecznie długi, by nagromadziły się spore zastępy ambitnych i sfrustrowanych. Wyposażony w wątłe podstawy własnego bezpieczeństwa urzędnik nie mógł być pewien swego losu w obliczu potężniejących zastępów nieusatysfakcjonowanych konkurentów. Dotyczy to zwłaszcza szczególnego odłamu nowej klasy średniej złożonego z ludzi bez dyplomów i bez systematycznych kwalifikacji zawodowych i zawdzięczających swą pozycję osiągnięciom niezwiązanym z pragmatyką wykonywanego zawodu. Z tych, którzy brak wiedzy fachowej łatali nadmiarem posłuszeństwa i wierności dla władzy. Ta nowa klasa średnia w niemałej części stanowiła naturalne wręcz zaplecze dla ruchu partyzanckiego. Obok aparatu bezpieczeństwa właśnie na tych ludzi w największym stopniu mógł liczyć generał Moczar. Dla wielu z nich był on nadzieją na utrzymanie się na stanowisku, a może i awans – nie znaczy to oczywiście, że minister spraw wewnętrznych nie szukał sojuszników gdzie indziej. Była już mowa o próbach pozyskania części środowisk intelektualnych i artystycznych oraz o walce o środki masowego przekazu, w której jego sojusznikiem był wówczas kierownik Biura Prasy Komitetu Centralnego PZPR Olszowski. Jak wspomniałem, innym ważnym sojusznikiem Moczara był przewodniczący Stowarzyszenia PAX Bolesław Piasecki. Wspólny był im antysemityzm. Piaseckiemu odpowiadał też głoszony nieoficjalnymi kanałami Narodowy Komunizm Moczara O stanowisku Piaseckiego zapewne zadecydowały i inne elementy taktyczno-polityczne W każdym razie ostatecznie poparł on partyzantów 19 grudnia 1967 roku Piasecki, który wiosną 1965 roku po raz pierwszy w swojej karierze został posłem Wygłosił w Sejmie przemówienie, w którym zaatakował Episkopat Polski Następnego dnia tekst ten wydrukowało paksowskie słowo powszechne. Piasecki zarzucał hierarchii katolickiej chęć przeciwstawienia lojalności wobec państwa, lojalności wobec kościoła. Oraz twierdził, że obywatele wierzący chcą widzieć w episkopacie ośrodek politycznej opozycji. Nie po raz pierwszy Piasecki występował otwarcie przeciwko hierarchii katolickiej. Tym razem jednak władze kościelne ostro zareagowały. 29 grudnia sekretariat episkopatu wydał komunikat dla prasy zawierający ocenę działalności Stowarzyszenia PAKS. W dokumencie tym czytamy m.in. Episkopat niejednokrotnie podkreślał, że nie zamierza odgrywać roli przywódców politycznych, że nie dąży do umniejszania autorytetu państwa, ale do obrony praw Kościoła ograniczonych systematycznie przez władze administracyjne. Obca też jest episkopatowi myśl czynienia z Kościoła ośrodka opozycji politycznej. Jeśli ktoś upatruje w kościele lub w postawie episkopatu broniącego słusznych praw kościoła i wolności pracy religijnej ośrodek opozycji politycznej, to nie jest to wina episkopatu. Przyczyny takiego poglądu należy szukać gdzie indziej, w braku właściwie pojmowanej demokracji i w naruszaniu praworządności przez czynniki administracyjne. Przechodząc do bezpośredniej polemiki z posłem Piaseckim stwierdzano, nie usłyszeliśmy nigdy w ciągu 20 lat działalności Stowarzyszenia Pax jego głosu w obronie wolności i praw Kościoła. Atakami przeciwko episkopatowi, podobnie jak w bolesnym okresie stalinowskim, tak i obecnie, kierownik Stowarzyszenia Pax chce służyć własnym interesom politycznym. Cele te nie mają nic wspólnego z obroną praw i zadań Kościoła. Dążenie do osobistych celów politycznych kosztem Kościoła uważamy za wysoce gorszące. Dlatego w imieniu Episkopatu jesteśmy zmuszeni przestrzec opinię katolicką przed szkodliwą dla Kościoła i spokoju społecznego działalnością posła Piaseckiego jako szefa stowarzyszenia PAKS, będącą na krawędzi knowania przeciwko prawowitej władzy kościelnej w Polsce. Mocne słowa. W 1968 roku, inaczej jednak niż dwa lata wcześniej, niesprawy religii oraz relacji państwo-kościół miały podzielić społeczeństwo polskie. Linie podziału przebiegały wówczas zupełnie inaczej W końcu 67 roku Moczar pojechał do Moskwy Formalnie po to, aby uczestniczyć w uroczystościach Z okazji 50. rocznicy powołania do życia Tajnej Policji Faktycznie zaś, aby odbyć rozmowy Z nowymi szefami radzieckich organów bezpieczeństwa W maju 67 roku Szefem KGB został Juri Andropow Równolegle dokonano zmian Na stanowiskach dowódczych w wojsku Ministrem obrony został marszałek Andrzej Greczko, a dowódcą Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego marszałek Iwan Jakubowski. Breżniew, który podobno z pewną rezerwą odnosił się do nacjonalistycznej frazeologii Moczara, w ramach rozgrywek w kierownictwie radzieckim we wrześniu 1967 roku pozbył się Aleksandra Szelepina, który był głównym protektorem polskiego ministra spraw wewnętrznych. Już wcześniej z KGB Odszedł inny wpływowy reprezentant tego nurtu, Władimir Semiczasty i w ten sposób Moczar, szlachcic oraz dyrektor generalny MSW Ryszard Matejewski zostali pozbawieni mocnego oparcia w Moskwie. Wydaje się jednak, że od powrotu z Moskwy Moczar, co w świetle powyższych informacji wydawać się może zastanawiające, wyraźniej wystąpił przeciwko Gomułce i jego ludziom. W sposób zawoalowany i nie decydując się jeszcze na otwarty atak oskarżał pierwszego sekretarza o utratę panowania nad biegiem wydarzeń, o gospodarczą stagnację, błędną politykę kulturalną i wreszcie o tolerowanie żydowskich wpływów w kierownictwie. Jeszcze przed podróżą do Moskwy z okazji rocznicy powstania milicji obywatelskiej 8 października Moczar wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że armia izraelska podczas wojny na Bliskim Wschodzie zachowywała się jak hitlerowcy, czego jednak nie chcieli widzieć zaślepieni syjoniści, a wśród nich i nasi w Polsce. Odcinek 14. Z kolei na zebraniu oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Holszowski wytykał niektórym dziennikarzom wahanie. Zresztą trwały już przesunięcia w najważniejszych redakcjach. Do dymisji podał się były puławianin Leon Kasman, długoletni redaktor Naczelny Trybuny Ludu. Nie ostał się też jego zastępca, Wiktor Borowski. Nowym naczelnym redaktorem Trybuny Ludu został prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stanisław Mojkowski. Rozpoczęły się przetasowania na kierowniczych stanowiskach w aparacie partyjnym i administracyjnym. Z funkcji przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej zrezygnował kolejny, obok Kasmana, przedstawiciel Grupy Puławskiej generał Janusz Zarzycki, poprzednik Wojciecha Jaruzelskiego, na stanowisku szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. W grudniu 1967 roku dotychczasowy pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku, Jan Ptasiński, należący do grupy partyzantów, został mianowany ambasadorem PRL w Moskwie. W obliczu ostrej walki frakcyjnej w PZPR trudno nie docenić znaczenia tej nominacji dla Moczara i jego grupy. Na miejsce Ptasińskiego pierwszym sekretarzem w Gdańsku został patriota Stanisław Kociołek, którego w Warszawie na stanowisku pierwszego sekretarza KW zastąpił inny moczarowski patriota Józef Kępa. W związku z tym przetasowaniem kart politycznych żartowano, że partię czeka długa droga z Kociołkiem przez Kępy i Moczary. Andrzej Albert trafnie podkreśla, że na fali awansów moczarowców Wypłynęli też m.in. tacy ludzie jak stalinowski sędzia wojskowy Stanisław Godlewski, który był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, a także sędzia wojewódzki w Kielcach z minionego okresu Franciszek Rusek, który w połowie 1967 roku został wiceministrem sprawiedliwości. Moczarowska argumentacja o odpowiedzialności Żydów za nadużycia UB była w związku z tym czystą demagogią, Dawni bezpieczniacy pochodzenia żydowskiego byli już odsunięci, natomiast znów szli w górę ich czyści rasowo współpracownicy. Przynajmniej dwie z tych licznych zmian wymagają kilku zdań uzupełnienia i komentarza. Wymuszone odejście Kasmana z redakcji Trybuny Ludu powinno być chyba odczytywane w kontekście jego wcześniejszego konfliktu z Moczarem oraz z sekretarzem generalnym PPR Władysławem Gomułką. Otóż wiosną 1944 roku Kasman na czele niewielkiego oddziału partyzanckiego został przysłany na Lubelszczyznę formalnie przez Georgii Dymitrowa, faktycznie zaś przez Stalina, aby rekonstruować, jak sądzono w Moskwie, rozbitą przez aresztowania PPR. Kasman posiadał łączność radiową z Moskwą i tej uprzywilejowanej sytuacji strzegł zazdrośnie przed dowódcą okręgu lubelskiego A.L. Moczarem i kierownictwem PPR z Gomułką na czele. Później wyjaśniał, że miał do wykonania specjalną misję w okupowanym kraju, nie precyzując jaką. Wydaje się, że po prostu był łącznikiem Dymitrowa, a zatem i Stalina. I informował ich o wszystkim, co działo się w Armii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej. I na tym tle na zawsze już pozostały wzajemne uprzedzenia. Na pewno Moczar, który w wyniku konfliktu z nim został przeniesiony na inne stanowisko i wiedział o tym, że w rozmowie z Dogą Kasman oskarżał go o działalność prowokatorską, a nawet rozważał możliwość jego likwidacji, szczerze go nienawidził. Jest więc prawdopodobne, że przyczynił się do odsunięcia Kasmana. Również Gomułka, jak stwierdza jego biograf, nie miał zaufania do politycznej mądrości i charakteru Kasmana. Jeśli chodzi o zmiany na stanowisko ambasadora Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Związku Radzieckim, to trzeba przypomnieć, że ambasadorem był wtedy Edmund Pszczółkowski, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego z 1956 roku. Gdy wybuchła wojna sześciodniowa, 7 lub 8 czerwca Pszczółkowski zorganizował w ambasadzie odprawę, w czasie której niektóre osoby nie potępiły agresji Izraela. Partyzanci chcieli podobno doprowadzić do odwołania Pszczółkowskiego, ale nie było to łatwe, gdyż kwestia obsady ambasady pozostawała w gestii kliszki i to on miał zablokować przyjazd do Moskwy Ptasińskiego. Wedle relacji zatrudnionego wówczas w Moskwie Jerzego Łopuszyńskiego partyzanci najpierw uderzyli w ludzi Pszczółkowskiego, posługując się prowokacjami. Jednak dopiero w grudniu zmienił się ambasador w Moskwie. Pewne zmiany personalne nastąpiły też w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie, przypomnę, toczyła się walka między nastrojonymi opozycyjnie studentami i pracownikami nauki, a posłusznymi Komitetowi Warszawskiemu władzami uczelni. Przykładem może być zmiana na stanowisku dziekana Wydziału Filozofii UW, który od szeregu lat piastował profesor Stefan Morawski. Dla władz administracyjnych uczelni nie był on zbyt wygodnym dziekanem. Dał się poznać jako człowiek reprezentujący niezależne poglądy. Jako członek Komitetu Uczelnianego PZPR występował w obronie Kuronia i Modzelewskiego i ich listu. W listopadzie 1966 roku, w czasie zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim zebrania partyjnego w sprawie usunięcia z partii Kołakowskiego, Morawski w obecności Kliszki wygłosił przemówienie znakomicie przyjęte przez zebranych. Kilka tygodni później doszło w gmachu KC do ponad dwugodzinnej rozmowy Morawskiego z Kliszką, który... Cały czas patrzył w sufit albo zaglądał do szuflady, jakby sugerując, że gabinet jest na podsłuchu. Morawski rozwinął główne tezy swego wystąpienia w Uniwersytecie Warszawskim. Domagał się precyzyjnego wyjaśnienia, co to znaczy, że partia kieruje i przewodzi, gdy w rzeczywistości jest wszechrządząca. Opowiadać się miało ze zniesieniem nomenklatury i dopuszczeniem do współudziału w rządzeniu bezpartyjnych, za wolnymi wyborami na różnych szczeblach organów przedstawicielskich, nie wyłączając Sejmu, za zniesieniem systemu represyjnego, za modelem uspołecznionej gospodarki o samorządnej strukturze zarządzania, za rzeczywistą autonomią nauki, sztuki i stowarzyszeń twórczych. Równocześnie przekonywał o potrzebie otwarcia w stronę Kościoła. Mniej więcej w tym samym czasie Morawskiego wezwano do Komitetu Dzielnicowego PZPR, gdzie oskarżono go o to, że na wydziale zrodziła się... Jacejka antypartyjna. Stwierdzono też, że nie nadaje się na stanowisko dziekana. Innym razem, też jesienią 67 roku, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego Zygmunt Rybicki wezwał go do siebie i oświadczył – Panie dziekanie, w piwnicy wydziału znaleziono skład broni. Tam ktoś coś przygotowuje. Morawski zareagował śmiechem. Rybicki zupełnie poważnie stwierdził – proszę to potraktować serio. Otrzymałem taką informację od Służby Bezpieczeństwa. To nie może być nieprawda. Morawski, ulegając perswazji Werblana, kierownika Wydziału Nauki KC, by nie odchodził demonstracyjnie, złożył pismo z prośbą o wcześniejsze zwolnienie z funkcji dziekana i o udzielenie półrocznego urlopu. Na stanowisku dziekana zastąpił go profesor Klemens Szaniawski, pierwszy od lat bezpartyjny dziekan. Kandydaturę tę, naruszającą partyjną nomenklaturę, zaproponował Baczko. Władze przystały na to chyba chętnie, gdyż wolały bezpartyjnego, niezaangażowanego wówczas w opozycyjną działalność polityczną Szaniawskiego niż partyjnego rewizjonistę Morawskiego. Chęciński wspomina, że w sierpniu 1967 roku pokazano mu kopię dokumentu pochodzącego z archiwum MSW. W myśl tego opracowania, powstałego rzekomo w 1945 czy 1947 roku, Polska miała być rządzona przez Żydów w interesie światowego żydostwa, Hilary Minc miał kontrolować życie gospodarcze. Jakub Berban – aparat bezpieczeństwa oraz front ideologiczny. Roman Zambrowski – aparat partyjny. Styl tego opracowania nasunął skojarzenia z osławionymi protokołami mędrców Sionu, które nawiasem mówiąc wznowiono w Polsce w następnym roku i kolportowano kanałami aparatu partyjnego Wojska i Bezpieczeństwa. Antysemicka kampania przybrała na sile – Mnożyły się anonimowe listy adresowane do osób żydowskiego pochodzenia, pełne niewybrednych wyzwisk, ordynarne telefony, a w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pojawił się podobno przerażający w swej historycznej konotacji pomysł, aby strzyc głowy Polkom zadającym się z Żydami. Opierając się na relacji byłego współpracownika Gomułki Stanisława Janiszewskiego, Chęciński utrzymuje, że Gomułka i Kliszko przynajmniej przez pewien czas popierali tę antysemicką kampanię. Chęciński przypomina, iż w styczniu 68 roku aresztowano lektora języka rosyjskiego w Radomiu, Leonida Nikulina i oskarżono go o to, że w prywatnych listach zarzucał polskim władzom antysemityzm. Mniej więcej w tym samym czasie dr Marek Szapiro został skazany na trzy lata więzienia za to, że jak głosił akt oskarżenia, w swoich prywatnych listach szkalował naród polski. Wszystko to było zaledwie wprowadzeniem do prawdziwego ataku po mistrzowsku dokonanego przez moczarowców. Klimat społeczny był sprzyjający, intelektualiści i spora część młodzieży akademickiej była już dostatecznie skłócona z władzą, a środowiska robotnicze w znacznym stopniu ogarnięte biernością i apatią. Ludzie, którzy mieli dokonać wielkiego skoku, byli gotowi, skupiona wokół moczara i w nim upatrująca wodza, część aparatu partyjnego, liczni funkcjonariusze MSW, ludzie Paksu, a także technokraci z Grupy Śląskiej. Był wreszcie określony wróg i zarazem cel ataku – Żydzi. Wkrótce miało się okazać, że także inteligencja twórcza oraz studenci. Do rozpoczęcia akcji zabrakło jeszcze katalizatora i może dlatego właśnie w 1967 roku, mimo kampanii wokół wojny sześciodniowej i piątej kolumny, z Polski wyjechało zaledwie około 500 osób. Trzecia fala żydowskiej emigracji z powojennej Polski miała się na dobre zacząć po marcu. Rozdział 5. Dziady Jesienią 1967 roku, jak głosił slogan, cała postępowa ludzkość uroczyście obchodziła 50. rocznicę rewolucji październikowej. Nie inaczej było w Polsce. Na oryginalny, jak się okazało, brzemienny w skutki pomysł wpadł dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Kazimierz Dejmek, który postanowił upamiętnić rocznicę rewolucji październikowej inscenizacją dziadów Adama Mickiewicza. Wprawdzie po premierze Kordiana, wspominał Dejmek w maju 79 roku, w rozmowie z Anną Chmielewską i Wiktorem Woroszyńskim, pewien funkcjonariusz ambasady radzieckiej czynił mi dusze szczypacielne wyrzuty, że właśnie na dwustulecie narodowego wystawił antyrosyjską sztukę. Liczyłem tu jednak na dojrzałość polityczną obu stron. Nie pomyliłem się. Ministerstwo zaakceptowało moją propozycję, a nawet przychyliło się do myśli, aby w czasie występów gościnnych w Moskwie przedstawić tam m.in. dziady. Oczywiście, jeżeli mi się uda zrobić przyzwoity spektakl. Zygmunt Greń kwestionuje fakt, że to Dejmek był pomysłodawcą wystawienia dziadów dla uczczenia rocznicy rewolucji październikowej. Greń pisze Dejmek bierze winę czy zasługę na siebie. Nie jest to ścisłe. Od 1966 roku Odkąd objął stanowisko dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Sztoki, nosił się z tą myślą Stanisław Witold Balicki. Czy był to jego pomysł własny, czy wypracowany z kimś wspólnie, czy przez kogoś inspirowany, nie wiem. Balicki traktował go jak własny i nie pomagały moje perswazje w jego gabinecie czy salonach Bristolu. Opowiadał o ciężkich rozmowach, jakie musi prowadzić z Dejmkiem, aby go nieznoszącego wielkiej dramaturgii romantycznej do tego pomysłu przekonać i przekonał. Zupełnie inaczej sprawę tę przedstawia Irena Hepen. Pisze ona, że Dejmek zgłosił propozycję wystawienia dziadów i Balicki wpadł w popłoch. Po wielu namowach Balicki propozycję przyjął, zaakceptował i podjął się pertraktować wyżej. Co, jak zaznaczał, nie będzie łatwe. Nie mogło być jednak specjalnie trudne, skoro więcej do tematu nie wracał. Dejmek uzyskał też z ministerstwa dotację 5 milionów złotych. Próby rozpoczęły się 20 czerwca 1967 roku. Miały to być pięćdziesiąte dziady od pra prapremiery Stanisława Wyspiańskiego, 17 w Polsce Ludowej i trzecie po wojnie w warszawskich teatrach. Szybko zaczął się szumek wokół przygotowywanej inscenizacji. Już w czasie prób na uliczce Aleksandra Fredry przy Teatrze Narodowym stały budy milicyjne i armatki wodne. Kiedy na próbie dla cenzury zjawił się tylko jeden trzeciorzędny cenzor, wspominał Dejmek, już wiedziałem, że coś jest naprawdę źle. Do premiery jednak doszło. Przedstawienie było jednym wielkim triumfem holobka i publiczności. Publiczność też była na najwyższym światowym poziomie. Natchną ją holobek, stopka, aktorzy, czas i chwila osobliwa. Jej znakiem widomym była praska wiosna, a u nas beznadziejna stagnacja, obumarcie społeczne, na tle którego